od opisówki, mianowicie od sytuacji, w której e, policja zaatakowała czarnoskórego obywatela, e, skatowała go, aczkolwiek nie na śmierć. E, następnie no, zostało oczywiście to nagrane przez anonimowego świadka. E, rozpoczęły się procesy sądowe e, przeciwko grupie policjantów, która dokonała tego czynu. W rezultacie tych procesów ława przysięgłych uniewinniła policyjnych oficerów. I w tym momencie zaczyna się chaos, ponieważ czarnoskóry burmistrz metropolii wypowiada się negatywnie na temat wyroku, pomimo iż nagrania mówią wyraźnie, nagrania wideo mówią wyraźnie, że ofiara stawiała opór policji przy aresztowaniu i dowody mówią, że była ona pod wpływem środków odurzających, ale cała ta sytuacja powoduje rozdrapanie ran na tle rasowym. Zaczynają się wzajemne ataki, które trwają przez okres sześciu dni. Więc Afroamerykanie atakują społeczność koreańską Społeczność koreańska y, strzela do czarnoskórych, którzy ich rabują. Y, są ataki na społeczność latynoską. Społeczność latynoska również nie pozostaje, jak to Latynosi, no, gorąca krew nie pozostaje y, z gołymi rękoma. Sytuacja eskaluje. Zostaje wprowadzone wojsko. Zostaje wprowadzona gwardia narodowa. Y, Cała, cała, cała, cała seria protestów tak naprawdę nie wychodzi poza lokacje jednego miasta, jednego hrabstwa amerykańskiego i kończy się licznikiem. 63 osoby zabite, 2383 ranne, ponad 12 tysięcy aresztowanych oraz straty oceniane na 1 miliard dolarów. Słuchacze być może teraz zastanawiają się, o co mi chodzi, ponieważ troszeczkę to się nie zgrywa z aktualnymi protestami, które mamy w Stanach Zjednoczonych, prawda? I macie Państwo rację, ponieważ to, co w tym momencie opisałem, to, była, to były protesty w Los Angeles w 1992 roku, które dotyczyły aresztowania Rodneya Kinga i które tak naprawdę spowodowały gigantyczne, gigantyczne straty oraz gigantyczny szok w całym kraju. Zostało to w pewien sposób upamiętnione, to wydarzenie, mianowicie Rage Against the Machine, metalowa kapela amerykańska, zaangażowana politycznie z Tomem Morello jako, jako wokalistą. Jeden ze swoich późniejszych albumów nazwała Bitwa o Los Angeles. No Ten album nawet zdobył jakieś tam całkiem dobre nagrody. No, oczywiście te wydarzenia były również w popkulturze kanwą do powiedzmy do kilkunastu innych rzeczy. Między innymi, jeżeli ktoś kojarzy grę GTA San Andreas, no to mniej więcej luźno operowała ona właśnie w tym okresie czasowym i nawiązywała do tych wydarzeń. Ale to jest trivia, tak? Przedstawiłem tutaj pokrótce opis sytuacji z 1992 roku bitwy o Los Angeles, żeby pokazać, w jaki sposób różniły się te wydarzenia, jednocześnie bardzo podobne, ale tak diametralnie różne, od tych, które widzimy teraz. Ponieważ w tym momencie wtedy, mowa, wtedy ruch, od, nazwijmy to ruch oddolny, nie był zideologizowany, oparty tak naprawdę o zaszłości rasowe oraz niechęć jednej części społeczeństwa wobec drugiej. Tymczasem tutaj, w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy o Black Lives Matters, mamy do czynienia już z wysoce, wydawałoby się, z ideologizowaną ide oraz zorganizowaną i opłacaną formą protestu. Protestu przeciwko komu? Protestu przeciwko państwu, przeciwko tak zwanemu systemowi. Czyli mówiąc krótko, jest to działalność stricte anarchistyczna. Protesty przeciwko organizacji państwa. Czołowe, tu przypomnę dwa żądania, które się pojawiają oprócz zlikwidowania tej, tej, tej ucisku rasowego to jest pierwsze hasło a drugie natychmiast pojawiające się na ulicach defund the police odbierzcie fund, fundusze policji czyli delegalizacja e, aparatu wymiaru sprawiedliwości jego ramienia wykonawczego w postaci policji odebrać im pieniądze wyrzucić wszystkich policjantów to jest hasło rewolucyjne. Co ciekawe, ono zostało w kilku miejscach w Ameryce już przeprowadzone, bo burmistrzowie demokratyczni, czyli niebiescy, to traktują te wydarzenia jako wspaniałą okazję i wręcz nakaz działalności politycznej w rozkręcającej się kampanii prezydenckiej walki z Donaldem Trumpem. Te demokratyczne okręgi, miasta rządzone przez demokratów traktują to jako narzędzie walki politycznej przeciwko uciskowi białych oprawców szowinistów. Mało tego, samego Trumpa, czołówka partii demokratycznej, skoro się nie udało go umazać w gnojówce pod tytułem ruski agent, co było ćwiczone przez ponad trzy lata, no i moi czytelnicy mieli z tego różne smakowite migawki. Włos się na głowie, co tam się wydarzyło. Nie tylko tam, bo te echa rozgrywały się pod naszym bokiem z naszym udziałem. To znaczy udziałem naszych sił politycznych na pobliskiej Ukrainie, na Majdanie i po Majdanie w Kijowie. Do dzisiaj ostatnia migawka wybuchowa, całkowicie nieprawdopodobna, postawienie zaocznie przed sądem pod zarzutem zdrady stanu byłego prezydenta Petra Poroszenki, który to dokonał, tej, to jest oficjalne postępowanie, Prokuratura mu te zarzuty postawiła, razem z, wspólnie z, z zarządem spółki Burizma Holdings, firmy gazowej z Doniecka, gdzie jest zaangażowany kapitał amerykański, gdzie szefem, prezesem i szefem Rady Nadzorczej są osobistości polityczne ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kto? Syn byłego wiceprezydenta Joe Bidena, który był tam obecny na Majdanie i kręcił te wszystkie rzeczy z, ze znaną postacią pod kryptonimem Fakty EU to wszyscy chyba już kojarzą, kto tam był na Majdanie, rozdawał ciasteczka. To była właśnie ta pani e, w Towarzystwie Joe Bidena jako wiceprezydenta i ten wiceprezydent pilnował później różnych interesów transformacji ustrojowej na Ukrainie, a obecnie pod rządami Żeleńskiego jego najważniejsze posunięcie polityczne to jest postawienie byłego prezydenta, swojego poprzednika, pod zarzutem głównym zdrady stanu. Dlaczego? Bo Biden przyleciał do Kijowa i zagroził, że przed jego popołudniowym odlotem zarzuty postawione przez prokuratora jego synowi w tej firmie gazowej mają zostać anulowane, bo inaczej Ukraina nie dostanie półtora miliarda transzy kredytu z MFW. I przed wyjazdem popołudniowym powrotnym do Stanów Poroszenko przekonał tego prokuratora do rezygnacji no i prokurator zrezygnował, postępowanie umorzono i Biden następnego dnia z Council on Foreign Relations pochwalił się przed kamerami, jaki był prawdziwy przebieg tych wydarzeń. No właśnie był taki, I on to powiedział, zrelacjonował i to jest w faktach sprawy w Kijowie, bo jego syn i on sam stanowią, tego u nas nikt nie mówi, ale to jest wiadomość oficjalna z Kijowa, oni są współoskarżeni o malwersacji w wysokości co najmniej kilkuset milionów dolarów. O, zdrada i malwersacja? Tak, a Joe Biden jest czołowym, obecnie jedynym kandydatem w wyborach prezydenckich demokratów. No to co? No to mamy wojnę polityczną, wyborczą na Ukrainie a propos ruskich hakerów, i, i, i rzekomej współpracy za kulisami Trumpa z y, y, rosyjskim prezydentem. Tak jest. To wszystko obróciło się w niwecz, w proch i obróciło się przeciw inicjatorom, czyli Hillary Clinton i Obamie i Bidenowi i stanowi dla nich. Przepraszam zagrożenie nie tylko w kampanii wyborczej, ale wręcz zagrożenie kryminalne, bo to postępowanie w Kijowie, te zarzuty są na poważnie. Prezydent Ukrainy, sojusznika Stanów Zjednoczonych i nasz jednocześnie sojusznik postawił zarzuty, które grożą karą główną byłemu prezydentowi, z którym nasz prezydent Kaczyński oficjele się bratali, że tutaj takie wspaniałe osiągnięcia, zrobimy rewolucję na Majdanie, prowadzimy demokrację na Ukrainie, no i ta demokracja okazuje się jest wysoce ułomna. No więc co teraz robimy w tej, w tej powtórnej kampanii wyborczej prezydenckiej, żeby Trump no, nie dostał drugiej kadencji? No ratujmy się, bo powsadzają nas do więzienia, to co robimy? No, Trump jest biały. To jest faszysta. Dlaczego faszysta? No, bo on mówi America first. Ale jaka Ameryka? No, biała Ameryka. Ameryka białego człowieka. O, to supremacja białej rasy. Murzynów biją. No. no, ktoś tam nagrał teraz na kamerze. Iii. W Minneapolis. O, cały świat zadrżał. W Europie marsze ruszyły. Murzyno wbiją. Uciskają mniejszości. Koniec z szowinizmem. Koniec z faszyzmem. Faszyzm nie przejdzie. Musimy to zdusić z zarodku. Kto jest faszystą? No tego jeszcze nie wiadomo, ale no chyba to jest oczywiste, że Donald Trump będzie nie, niebawem, jak tylko wyprowadzi wojsko na ulicę. Co już chciał zrobić? żeby opanować te tłumy bandytów plądrujące sklepy, no to właśnie to była to pułapka. Jakby tylko to wykonał i zaczął ich pałkami gromić, tak, no to by się okazał, to nie tylko murzynów biją, wsadzają do więzienia, ale teraz ich mordują. To jest państwo ucisku, to jest państwo faszystowskie, dowodzone przez białego faszystę. Czy to nie jest wspaniały motyw kampanii wyborczej? Bo skoro motyw a la Putin się rozsypał, no to trzeba wykonać drugi istniejący od zawsze standard pod tytułem motyw z wąsikiem, czyli ad hitlerum jedziemy. Te dwa motywy stosują nieprzypadkowe środowiska lewicowe, wręcz bolszewickie i marksistowskie, bo taki jest ich rodowód i Antifa się tego nie wstydzi i to wystawia na sztandarach bo ja sprawdziłem te ich dokumenty i te odezwy to jest kalka dokumentów niemieckiej Antify z lat dwudziestych i początku lat trzydziestych gdy formował się front socjalizmu narodowego Hitlera i natychmiast został uformowany front antyfaszystowski pod tytułem Antifa, Antyfaszystische Aktion. I dzisiaj te ich transparenty, całe logotypy i odezwy przetłumaczone na język angielski są kolportowane na całym świecie. To są oryginalne dokumenty w języku niemieckim z lat dwudziestych, czyli sprzed 100 lat. Walka z faszyzmem trwa już sto lat. Widziałeś jakiegoś faszystę ostatnio? Ja nie. Ale walka trwa. No bo skoro są takie symbole i taka ideologia, no to, no to musimy z niej skorzystać, bo nie mamy innej. Szukamy tylko odpowiedniego zastępcy Hitlera. No to już mamy, to jest Donald Trump. Przyklejmy mu wąsiki, już jest. czy to, to nie jest, to, czy ten patent nie działa? No ja nie wiem czy on zadziała. Ale wycinkowo, sądząc po no, bardzo dynamicznym początku, to chyba jest obiecujący. No bo burzynów biją, tak? Wsadzają do więzienia, tak? Cały świat zadrżał. Protesty w Rzymie, w Mediolanie, w Warszawie, w Krakowie, w Berlinie. Cała Europa maszeruje na rzecz Rogera Pink Floyda. Wszyscy oburzeni. Antifa wzywa wszystkich zwolenników na świecie Wszystkich zwolenników wolności, postępu, przeciwników ucisku rasowego Walczymy z faszyzmem, no kto nie pójdzie w takim pochodzie przecież Wszyscy pójdą, bo nikt nie, nie, nie lubi kiedy biją kiedy biją białych, czarnych, zielonych czerwonych, kogokolwiek no bo to jest bandytyzm, tak jeżeli biją no to jest naruszenie prawa na to nie ma zgody no to idziemy w pochodzie a kto ten pochód organizuje? Antifa a kto to jest Antifa? no to jest dobre pytanie a kto ich finansuje? no to jest jeszcze lepsze pytanie do którego dojdziemy oczywiście w odpowiedniej kolejności Dojdziemy, dojdziemy, mamy czas. A propos tych protestów, no to protesty oczywiście były we wszystkich największych stolicach i miastach europejskich. Między innymi również u nas była grupa młodych ludzi leżących na asfalcie z maseczkami i transparentami, nie mogę oddychać. Na mojej biednej, konserwatywnej wysepce, na której mieszkam, no troszeczkę przybrało to inny wymiar, ponieważ ponieważ brytyjski, londyński burmistrz, pan Khan, obieścił wszemi obec, że idzie teraz manifestacja faszystów, która po prostu jest faszystami, więcej nie trzeba dodawać, tak? No, nie była to na przykład manifestacja faszystowska, to była manifestacja byłych żołnierzy, weteranów, armii brytyjskiej. Widziałem film z Tumu, tam nie, nie byli tylko biali, ale byli również czarnoskórzy. Szli ramię w ramię ze sztandarem militarnym, szli w stronę pomnika w środku Londynu, który nazywa się Cenotap. Cenotar to jest po prostu pusty grobowiec. Powiedzmy w ten sposób: wyobraźmy sobie taki brytyjski pomnik nieznanego żołnierza i właśnie w tą stronę szli weterani, żeby stanąć dookoła tego pomnika, żeby yy, uchronić go przed zniszczeniem lub z bezczeszczeniem. To jest pomnik upamiętniający mm, brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli zarówno podczas II wojny światowej, jak i wielkiej wojny, bo Brytyjczycy w ten sposób y, opisują I wojnę światową. Y, my ostatnio u nas na bogatym Men, na takim naszym małym, prywatnym klubie dyskusyjnym, który nazywa się Link Chat, dyskutowaliśmy dużo na ten temat. Zapraszam serdecznie. Z tym, że aby tam wejść, trzeba po prostu wejść i działać aktywnie. To nie jest tak, że jest się co tam trzeba także dać, ale zaznaczam, że warto. Tymczasem z Wielkiej Brytanii przenieśmy się, a jeszcze przepraszam, jedno słowo o Wielkiej Brytanii, e, ponieważ ja sobie mieszkam na spokojnej prowincji, konserwatywnej prowincji notabene, wo, głosującej 68% za Brexitem, e, no to jeżeli popatrzeć po nastrojach społecznych, no to wszyscy potępiają, większość potępia, zdecydowana większość potępia, zamieszki w Londynie, natomiast nie odzywają się na temat Trumpa, są przeciwko Trumpowi i zdecydowanie starają się nie odzywać, albo przynajmniej wyrażać w ramach poprawności politycznej wsparcie dla ruchu Black Lives Matters. Chociażby dlatego, to jest sytuacja sprzed paru dni. Komentator sportowy, bodajże Sacramento Kings, zapytany na Twitterze, czy wspiera ruch Black Lives Matters, odpowiedział, że wspiera All Life Matters. Że całe każde życie się liczy, każdy, nieważne od koloru. Po tej wypowiedzi od razu dostał łatkę rasisty i wyleciał... Nie, rasisty, rasisty, nie bądźmy aż tacy ostrzy jeszcze. I wyleciał ze stanowiska zarówno komentatora na hali Sacramento Kings, ale również stacji radiowej, w której brał udział, etc., etc. Aktualnie jego tweety są pełne żalu i kajania się. Zobaczymy, w którą stronę to dalej pójdzie. No ale jest chyba rewolucyjna samokrytyka. W każdym razie przenieśmy się za wielką wodę, jak to mówią anglosasi o Atlantyku. Patrzę w tym momencie na mapę wyborczą Stanów Zjednoczonych. No jakby nie patrzeć, w różnych konfiguracjach na razie wygląda, że Biden ma przewagę w Stanach, jeżeli tutaj już, jeżeli tutaj, na przykład jeżeli dzisiaj miałyby być wybory. Oczywiście jest sporo ze Stanów tak zwanych swinging states, tak? W niektórych Stanach na ten moment na przykład jest sytuacja bardzo wyrównana, różnica głosów bodajże 5%, no ale są też Stany, które bardzo ostro oczywiście stoją za Bidenem, standardowe bastiony, tak, demokratyczne, czyli dla przykładu Kalifornia, Oregon, czy Stan, Waszyngton, no oczywiście Washington, D.C. również, tak. Floryda standardowo jako taki swinging state, tutaj z tego co widzę na razie tam 2% przewagi ma Biden, ale to wszystko może się zmieniać, tak, ponieważ już w amerykańskiej narracji medialnej w tym momencie dominuje, można powiedzieć, lekkie wsparcie dla, dla ruchu Black Lives Matter, popieranie tego ruchu no tutaj decyzje Trumpa dotyczące dla przykładu wyjścia gwardii. Prezydent tak naprawdę nie ma takiej siły sprawczej, ponieważ zależy to od decyzji gubernatorów lokalnych. Prezydent sobie tak naprawdę, pierwszy człowiek w świecie, w swoim własnym kraju sobie może, w cudzysłowie, bo bez decyzji gubernatora nie ma opcji, żeby wprowadził gwardii narodowej. I taka sytuacja, bardzo już tutaj problem był w w stanie Waszyngton, w sumie w stanie Waszyngton, nie, nie w DC, czyli w tym położonym nad Pacyfikiem. Jego stolicą jest Seattle. E, mieliśmy tam do czynienia z sytuacją, w której z powodu zamieszek, e, spowodowanych właśnie w, przez ruch Black Lives Matter oraz różnego rodzaju anarchistów, etc., etc. I w pewnym momencie powołano, yy, powołano tutaj czy byłych wojskowych, części byłych powiązanych z Gwardią Narodową, wspierali oni policję. Yy, nawet jest, można znaleźć na internecie tutaj powiedzmy, wspomnienia jednego, z, jednego właśnie z gwardzistów, którzy opowiada w jaki sposób te protesty wyglądały, w jak, że protestujący byli przygotowani, mieli zaostrzone kawałki betonu od razu w plecakach, którymi rzucali. Na wzór hongkongski mieli dmuchawy do liści, którymi rozmuchiwali granaty z gazem łzawiącym i tak dalej, i tak dalej. No cała masa prowokacji, koktajle mołotowa, rzucanie, rzucanie butelkami wypełnionymi, wypełnionymi kałem i moczem, znieważanie i tak dalej, i tak dalej. Nastąpiła sytuacja dosyć ciekawa w stanie Waszyngton. <śmiech> ponieważ władze stanu pan gubernator zadecydował, że policja ma się wycofać, Gwardia Narodowa ma sobie pójść, za przeproszeniem, do diabła i oddajemy protestującym grunt. Za chwilę dojdziemy, jaki to grunt został oddany. No i Tutaj jest to w pewien sposób konfiguracja polityczna, ponieważ w stanie Waszyngton mamy burmistrza, który jest demokratą, E, czyli oczywiście anty, anty, antytrumpowy. E, burmistrz Demokrata, no jak sama przynależność partyjna wskazuje, e, w pewien sposób wyraził nawet poparcie dla tego ruchu, nie nazywając go zamieszkami, nie mówiąc nic na temat niszczenia własności prywatnej, ale zapytany w sytuacji, co sądzi o tym wszystkim, co się u niego w największym mieście stanu dzieje, odpowiedział w sumie, że no, nie widzi problemu, prawda? Wszystko, wszystko gra i buczy, wszystko jest w porządku, on nie widzi żadnego problemu, tak? No sytuacja szczerze mówiąc kuriozalna, jeżeli dodać do tego jeszcze sytuację, w której yy, no, władze stanowe, władze lokalne i władze państwowe absolutnie nie chcą eskalacji, brońcie Panie Boże, żeby w tym momencie ktokolwiek strzelał do tłumu, nawet gumowymi kulami, yy, no to od razu został założony 30-dniowy ban na na gazu zawiący, na różnego rodzaju środki nazwijmy to defensywnego przymusu. No, obserwatorzy widzą na przykład siły policyjne, które idą po policji i uzbrojone są tak naprawdę w karabinki paintballowe. Wydają komendy typu schowaj się w domu, schowaj się w domu, a jeżeli nie posłuchasz, no to dostaniesz kilkoma kulkami paintballowymi. Z własnego doświadczenia przyznam, no boli, boli. W zależności od sprzętu, ale potrafi boleć. Tymczasem w Seattle mamy do czynienia z utworzeniem e, mokrego, anarchistycznego snu. Mamy do czynienia z narodzinami czas, czyli Capitol Hill Autonomous Zone, czyli Capitol Hill Strefy Autonomicznej. Czyli e, komuny w Seattle. Słucham? Komuny w Seattle na wzór komuny paryskiej. Tak jest, tak jest. I... Teraz na chwilę tutaj przyjmę narrację, narrację antifowską. Jest to wzór dla wszystkich protestujących w całym, w całym kraju i nie tylko. Komuna jest wolna od policji, co tak naprawdę jest nieprawdą, ponieważ ma już swoje własną, swoją własną samozwańczą policję w postaci tutaj samozwańczego wataszki i dosyć kiepskiej jakości rapera Raza Simeone oraz jego koleżków. W każdym razie jest to kilkanaście przecznic, jest to park. W parku między innymi organizuje się uprawy roślinek, które jeżeli każdy tylko spojrzy na zdjęcia, to powinien wybuchnąć śmiechem, ponieważ wygląda na to, że albo protestujący robią po prostu wałek prasowy, albo nie mają zielonego pojęcia o uprawy, o uprawy plonów. Mamy oczywiście, mamy oczywiście tutaj powiedzmy kino publiczne z ekranem, gdzie wyświetlane są filmy propagandowe, filmy przeciwko białej supremacji, filmy piętnujące seksizm oraz y, filmy propagujące powiedzmy anarchizm i absolutną równość i absolutną wolność. A porno Ech... się wyświetla? Słucham? Porno się wyświetla? E, tego nie wiem, nie byłem, nie byłem. Ale no bo jest... Roger Floyd, ojciec chrzestny i święty nowego obrządku, grał przez kilka długich lat w tych filmach. Ten czarny zaduszony przez swojego kolegę z nocnego klubu, gdzie byli ochroniarzami przez kilkanaście długich lat e, i podobno osiem minut i z, z groszami trwało jego duszenie na oczach kamer, no więc ten jego kumpel podobno go tam na oczach kamer zadusił. No ale przedtem, kilka długich lat Roger Floyd grał dolnymi partiami ciała w tych filmach, więc można go zobaczyć w podziemiu, undergroundzie postępowym, lewicowym, w Los Angeles na przykład. No i, i w Seattle to jest kilka tysięcy kilometrów na północ, czyli no, no jego sława była dosyć szeroko propagowana w, w czarnoskórej mniejszości, bo to głównie dla nich były te filmy e, kierowane. No taka wiadomość, tak powiem, dosyć pikantna i rzetelna, bo sprawdzona u źródła Roger Floyd, ofiara białego rasizmu, no dorabiał, no jak było kiepsko, no w firmach, w podziemiu, tak? Ja, ja nie, nie, nie dotykam jego preferencji, broń Boże. Mogą być tańczowni, mogą być różni, no ale mówmy sobie prawdę. Cały postępowy świat, nieświadomy niczego, maszerował w obronie, aktora, wybitnego akro, aktora czarnoskórego sceny Porno. Czy to nie zmienia naszego obrazu? No, w, w, doceniając jego zasługi dla ruchu Black Lives Matter ja mam taką propozycję dla wszystkich organizatorów Zamtiffy niech wyświetlą kilka numerów jego filmów. No przecież taki talent nie może się zmarnować. <kłysy> <kłysy> <kłysy> <kłysy> <kłysy> Dobra idea, dobra idea, podoba mi się, uśmiałem się. Jeszcze tylko jedno zdanie na temat czas i, prze... no dobra, dwa zdania i przechodzę dalej. Pierwsze zdanie, jeżeli spojrzeć na mapie, no oczywiście po stronku policji, po policji już tam nie ma, tak? Ale zauważyłem na mapie, oficjalnej mapie tutaj z 9 czerwca, National Lawyers Guild Observer Post czyli mają tutaj również prawników obserwujących sytuację całą, czy tutaj, broń Boże, policja nie chce wjechać, zrobić szturmu, dokonać przemocy i tym podobne. Z drugiej strony natomiast mamy, doniesie, mamy już doniesienia na temat Wzrostu przestępczości w strefie autonomicznej o około 300%. Mamy do czynienia z sytuacjami, w której już zaczyna brakować żywności. Więc tutaj widzę tweeta jednego, jednego z, jednej z aktywistek, która, była już chyba aktywistki, ona chyba stamtąd wyszła, która prosi o wegańskie substytuty mięta, mięsa, owoce, płatki, soje, produkty, wszystko co pozwoli nam jeść. Ponieważ zapasy żywności, które były, no, zaproszono bezdomnych lokalnych, bezdomni wzięli i wyszli. Tak? Taka sytuacja. No, przyznam szczerze, Marksiści i Leniniści nas, przyzwy nas przyzwyczaili, że przynajmniej 3-4 miesiące około trzeba poczekać, żeby była klęska głodu nawet w takich urodzajnych regionach jak Ukraina, tak? a tutaj wystarczyło 72 godziny. Czas leci do przodu w każdym razie mm, powiedzmy tak, w mediach mamy tak naprawdę dwie wersje wydarzeń jeśli chodzi o czas jedna to mamy do czynienia z pokojową z przedstawieniem jej jako pokojowej anarchokomuny w której można medytować jogę jest dostatnie, wszy, dostatnio wszyscy są równi sztuka uliczna, miłość, równość, braterstwo prawie że Woodstock, prawie że Woodstock ale Ameryka. nie ma porno nie ma pełnej ekspresji sztuki filmowej Bądźmy, oj, oj, oj, doczepiłeś się do tego i brakuje mi tego głównego założyciela, przecież w, męczennika, tak, i jego dokonania artystyczne niech, teraz są zasierane przez nieuczciwych marksistów. Niech mówią prawdę. Ja domagam się pełnej transparentności. Ja się zgadzam. Z drugiej strony natomiast czas przedstawiany jest jako no, sytuacja po prostu, jako wrzut, za przeproszeniem, na tyłku pięknego miasta i strefę tak naprawdę niebezpieczną, w której królują narkotyki wszelkiej maści, y, wymiana towarowa powiązana również z seksem, no, anarchokomuna, no. Y, natomiast tak, no mamy Georgia Floyda na sztandarach, tak? Bardzo często widzimy mm, zdjęcia ludzi z maseczkami, z, y, z jego ostatnimi słowami, nie mogę oddychać, tak? I teraz zastanawiam się, jak to ma wszystko się, ruch Black Lives Matters i George Floyd, jak ma się to ideologicznie do y, dawnej sytuacji tak? do dawnych powiedzmy gwiazd i dawnych poważnych yy, aktywistów ruchu yy, przeciwko amerykańskiemu i i przeciw yy, zwolenników tak naprawdę albo równo, równowagi białego i czarnego człowieka albo wręcz czarnej supremacji tak no. Stany, jednym z demonów amerykańskich jest tutaj, jest tak naprawdę nierówność społeczna, nazwijmy to rasowa. No, Martina Luthera Kinga i przy, chociażby ze względu na jego piękne przemówienie improwizowane miałem sen, tak? Eee, wszyscy na pewno kojarzymy. Ale nie możemy w tej sytuacji zapomnieć o drugiej stronie, która, leży, która jest na wadze, mianowicie o El Hadż Maliku El Shabazie. Szerzej znanego, znanego jako Malcolm X, tak? Malcolm X, tutaj już mówimy o nurcie czarnej supremacji, no i człowiek, który zdefiniował rolę, który definiował rolę czarnoskórych w Ameryce jako, to nie my wylądowaliśmy na Plymouth Rock, to Plymouth Rock wylądowała na nas. Co odnosiło się oczywiście do czasów, do sytuacji niewolnictwa, tak? Przecież w latach 70. bardzo popularnym nurtem był ruch Czarnych Panter, tak? Zideologizowany ruch, owszem, który czerpał się szeroko z nurtów komunistycznych, maoistowskich, ale nurt o podstawach ideologicznych, który Coś sobą reprezentował. Nie chcę brzmieć w tym momencie jako apolegota tego, tego ruchu, ponieważ ludzie z ruchu Czarnych parta, Panther prawdopodobnie by mnie opluli i skopali tak naprawdę za to, że jestem, że, że, że jestem takiego koloru skóry, a nie innego. Ale prawdziwych rewolucjonistów, takich jak oni, już nie ma. Kojarzymy przypadek Rozy, Rozy Parks, tak? Pani, która siedziała w autobusie i w stanie Alabama w Montgomery i, ustąpiło, i nie ustąpiła miejsca białej osobie, mimo że prawo wymagało tego od niej. Okazuje się, że według ruchu czarnej historii wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do yy, postrzegania pani Ro Rozy Parks jako starszej pani, która nie ustąpiła, ponieważ bolały ją nogi. Okazuje się, że Rosa Parks. W trakcie całej tej sytuacji yy, yy, miała tak naprawdę 30 kilka lat. Ona była, nie, przepraszam, ona była rocznik 1913, a miejsca nie ustąpiła, tak to nazwijmy, w roku 1955. Tak? Yy, tutaj w nurcie czarnej historii przedstawia się ją jako wojowniczkę walczącą o równość czarnoskórych. Z kolei, powiedzmy, w tak zwanej białej historii, czyli naszej historii, na przykład, którą naucza się w Stanach Zjednoczonych, często pojawia się właśnie ten wątek, że to była starsza pani, którą bolały nogi. Dlaczego? No, przesłuchałem m.in. Mmm, wystąpienie Davida Icarda, to jest profesor na afroamerykańskim i diaspora studies na Vanderbilt Uniwersytecie. Tak? Pan jest wybitnie profesorem od tematu czarnej historii. Pan wychodzi z tezą, że po prostu biali ludzie boją się, boją się silnego czarnoskórego. Wolą nawet, nauczając historii, wolą zrobić z niego osobę, osobę słabszą, zmęczoną i tak dalej. I tak dalej. I a propos różnic pomiędzy nurtem białej i czarnej historii, taką ofiarą, takie, ofiarą takiego nurtu stały się m.in. amerykańskie pomniki, tak? ponieważ e, no to, że kol, to, że Krzysztof Kolumb ląduje, ląduje w sadzawkach czy spada z postumentów, e, no to do tego chyba już jesteśmy przyzwyczajeni, tak? w, końcu, w końcu biały kolonizm natywnych Amerykanów. Tak? E, to, że na przykład zdewastowano pomnik Kościuszki, który, był, który chciał uwolnić wszystkich niby swoich niewolników też w swoim testamencie, szczerze mówiąc jestem w stanie również zrozumieć z prostego powodu. Ponieważ dla nas Kościuszko jest ważną postacią historyczną. Dla Amerykanów jest jednym z tych, który walczył o ich niepodległość. Natomiast w nurcie czarnej historii, a w szczególności powiedzmy wśród niewyedukowanego niewy społeczeństwa Afroamerykanów, Kościuszko będzie prawdopodobnie jakimś punk-ass motherfucking snowflake, czyli jakimś zwykłym białasem na postumentach, który nie wiadomo co zrobił, tak? Bez urazy dla naszego bohatera narodowego. Natomiast nie mogę zrozumieć w tym momencie sytuacji, w której tłuszcza masy ludowe walczące o Black Lives Matters idą i pokrywają graffiti i sikają na pomnik upamiętniający czarnoskóry pułk, walczący po stronie Unii w wojnie secesyjnej, tak? który powinien być moim zdaniem dumą ich historii. To jest dla mnie sytuacja niepojęta. No ale rewolucja zawsze lubiła zjadać swoje dzieci, prawda? I... Nie, błąd, błąd, błąd. Aha. Te, te, te, to rytualne sikanie ma bardzo poważne przyczyny i konsekwencje. Chodzi o kolaborację z białym wrogiem, no. Czy tego nie odczuwasz? No czuj się w czarną skórę. Przebierz się na moment w ten strój i wyobraź sobie siebie w tych w dredach. Jak byś na to spojrzał? Czarny Pułk. Kolaborujący z Białasami. No to, to, to musimy dać temu kres i zrzucić ich z pomników. To byli zdrajcy naszej idei. Zdrajcy naszej rasy. I napisy graffiti akurat na tym pomniku o tym świadczą, że takie idee im przyświecały. Traktowali ich jako kolaborantów i zdrajców naszej rasy. Czyli przywódcy tego ruchu BLM fundowanego przez Georgia Soros'a i jego synów są na to dowody księgowe, więc proszę mi tutaj nie szarpać, to wszystko można wykazać w linkach pod, pod tym materiałem cytujemy że tak powiem materiały wiarygodne i dowody znane na świecie taka jest prawda na to poszły dziesiątki i setki milionów a obecnie już nawet miliardy wchodzą w grę bo to jest duża gra kontynentalna i światowa wręcz ideologiczna u ciebie na wyspach może tego nie zauważyłeś ale kolorowa tłuszcza która stanowi już większość populacji Londynu dużego zamierzała już chyba im się prawie udało zrzucić z Sokołów pomnik Churchilla dlaczego? bo jest nazistą to jest urodzony faszysta? Białas. No, Ale przecież ten facet walczył z Hitlerem. No i co z tego? Też był faszystą. No, rozumiesz już ideologię? No, wypominali mu przede wszystkim spowodowanie głodu w Bengalu. Ale, ale, ale, to był, to był white supremacy. On chciał wprowadzić rządy białego człowieka na całym świecie. A to, że była druga wojna światowa z drugim białasem, no to nic nie ma wspólnego z tą główną walką rasistowską. Oni chcieli podbić cały świat. Między innymi Afrykę. Tak? I to chodziło tylko o walkę między dwoma białasami. Jeden był biały i drugi był biały. Jeden chciał nas podporządkować i drugi chciał nas podporządkować jako wyzyskiwacz. Tak? No. No. A i tym, który, i, który wygrał, no to wzięli wszystkich na, na, na statki, wywieźli jako niewolników do Stanów Zjednoczonych. Taka miejska legenda teraz obowiązuje na ulicach Stanów Zjednoczonych, w wielu miastach, między innymi w Seattle, czyli Amerykańskiej Centrali Przemysłu Lotniczego, której ostatni duży wytwór pod tytułem 737 Max od półtora roku nie lata, bo spada z nieba. Dlaczego? No bo od długich lat, od czasów Obamy w Seattle w stanie Washington, rządzą demokraci, potomkowie Baracka Husseina Obamy, multikulti ideologa... Z... Zjednoczenia wszystkich kultów, równości wszystkich ze wszystkimi. Teraz musimy zatrudnić 30% czarnych, bo no przecież te, te, te nie może być w tym zakładzie 100% białych inżynierów. Teraz sprowadzimy kolorowych z Afryki, z Indii i oni zaprojektują nam samoloty. No i efekty właśnie widzimy. Ja, broń Boże, nie, tutaj nie cytuję żadnych rasistowskich treści. Ja cytuję oficjalne wiadomości agencyjne i żądania odszkodowań między innymi Niemcy, którzy są niepokorni i mają w nosie Trumpa i stawiają mu się ostatnio bardzo ostro. Zażądali i otrzymali rekompensaty od Boeinga idące w, w grube miliardy za przestaje ich samolotów. Nie z powodu koronawirusa, z powodu wielo, już kilkunastu miesięcy przymusowego przestoju samolotów długodystansowych, bo Lufthansa je ma, a one nie latają. No to się doszli do porozumienia. Czy Polskie linie Lotnicze LOT wystąpiły z taką akcją? Chociaż na łamach Rzeczpospolitej, trzeba uczciwie przyznać, taka propozycja się pojawiła z grona, z okolic zarządu tej firmy. Nie było takich rozmów. My nie chcemy od naszego sojusznika odszkodowań za stojące na parkingu samoloty. Chociaż zarząd przyznaje, że no wielkie straty spowodowane tym, że te samoloty nie mogą latać. No i co drogi Watsonie? No niestety to kosztuje. Ta komuna w Seattle też kosztuje. Trzeba ją dotować. Tak? Ale burmistrz jest demokratyczny, socjalistyczny, marksistowski. To on pomoże, bo on ma specjalne wejścia. W obu Waszyngtonach, czyli w tym na zachodnim brzegu i tym e, Washington DC rządzą demokraci. I właśnie z tego powodu Gwardia Narodowa została stamtąd wyprowadzona. Chociaż burdy na ulicach i wielotysięczny tłum szedł w po Chodzie na biały dom w, w najbardziej niepokojowych zamiarach. I co się stało? Secret Service umieściło w Trymiga, naszego ukochanego prezydenta, w tajnym bunkrze. Dzięki temu cały świat się dowiedział, że tajny bunk pod gabinetem owalnym istnieje. To była wiadomość spiskowa z kręgów naszych tutaj, okolicznych. Od 20 lat się śmiali, że to prawda, bo tam nie ma żadnych bunkrów 7 pięter w dół. Są jest bunkier I Donald Trump to, to przyznał tak, tutaj, tutaj mnie skierowali agenci w celu inspekcji, jak ten tłum ta dzika tłuszcza szła na biały dom to kilkunastu oficerów Secret Service mnie tam zapuszkowało na inspekcję, ale po pół godzinie wyszedłem no. No ja widziałem porównania na internecie a propos bunkra Trumpa i bunkra Hitlera, no bunkier Hitlera wiemy jak się skończył dla tego, tego drugiego no ale ten drugi jest dużo lepszy, bo jest rozgałęziony. Tam są, jest kilka pięter i to tam, tam są szybkie łącze kolejowe i inne ciekawe um, artefakty infrastruktury, tak to nazwijmy. Z dziedziny teorii spiskowych, która jest, jak wszyscy wiedzą, nieprawdziwa, no ale w gorących momentach jej fragmenty wychodzą na powierzchnię. I korzystajmy z tego momentu, bo to jest wiadomość UPI, Faktycznie, prezydent tam inspekcjonował przez pół godziny, no i zadowolony po tej inspekcji wrócił na powierzchnię do gabinetu owalnego, kiedy tłum został okiełznany. O co chodzi? No chodzi o zamieszki idące w kierunku wojny domowej, bo Washington DC to jest stolica państwa pod tytułem United States of America. I to nie, to nie są zabawy, kiedy prezydent jest wystraszony i Secret Service go chowa w bunkrze. O co chodzi? No, Burmistrz tego miasta stołecznego jest demokratą. I na dzień przed tym pochodem wykleił główną aleję, no za pieniądze podatników oczywiście, na całej szerokości od odblaskowymi, żółtymi takimi literami, które można podziwiać w pełnym. Yy, rozkwisie dopiero z helikoptera, bo to można odczytać tylko z góry, dwoma hasłami. Pierwsze, defund the police, a drugie hasło, black lives matter. Co z tego wynika? No prosty chyba wniosek logiczny. Burmistrz stołecznego miasta w Stanach Zjednoczonych jest sympatykiem black lives matter, antify i ruchu antytrampowskiego, antyfaszystowskiego demonstruje na ulicach, popiera demokrację w pełnej rozciągłości i za swoje pieniądze wykleja ulicę pięknymi odezwami. Defund the police. Czy agenci Secret Service nie mieli racji wtrącając Trumpa na pół godziny do lochu, zanim sytuacja się nie wyjaśniła? Oczywiście mieli profesjonalny obowiązek, aby to wykonać, bo bali się o jego życie. Podejrzewali, że rozpoczyna się co? Wojna domowa. No bo skoro na ulicach są hasła rozklejone przez burmistrza Defend the Police, to znaczy, że wszystko wolno. To nie są zabawy. To znaczy, to dla niektórych to są zabawy na świeżym powietrzu. No bo nic, żadne ograniczenia koronawirusowe nie obowiązują. Chociaż formalnie. No bądźmy poprawni, spytajmy adwokatów, oni mówią, no te rozporządzenia przecież o kwarantannie obowiązują, jest panuje zakaz zgromadzeń publicznych, nie wolno zbliżać się do nikogo na odległość mniejszą niż 2 metry, wszystkie publiczne zgromadzenia są zabronione, no i co z tego? Burmistrz miasta stołecznego w Stanach Zjednoczonych nie widzi żadnej przeszkody w tym, żeby zezwolić temu Motłochowi na gromadzenie się, demonstrowanie i spacerowanie po głównej alei Waszyngtonu. Jest okej. Okay. Wszystkie wolno, bo jest demokracja i Black Lives Matter. No bo walczymy z faszyzmem. To znaczy, że co, że koronawirusa nie ma? No on jest i te zakazy obowiązują. Ale jak jest demonstracja przeciwko faszyzmowi i przemocy yy, rasistowskiej, to wolno. Czyli, że wiele demonstracji w Europie wedle tego patentu się odbyło całkowicie nielegalnie dwa tygodnie temu była demonstracja w Warszawie tak zwany strajk przedsiębiorców wszystkich co do jednego zapuszkowali co chcieli dłużej tam pozostać sto kilkadziesiąt osób wręczyli im mandaty tym co się awanturowali stanajno na czele to do więzienia znaczy przy, na, na kilka godzin tylko wnioski później do ukaranie do sądu no i co? no jest porządek bo nie wolno się gromadzić drogi obywatelu no bo jest koronawirus ale jak chodzi o Georgia Pink Floyda no to jest zupełnie inna śpiewka. Cały świat demonstruje i nie ma koronawirusa. No jakiś cud się stał. No i mój desonans poznawczy nie zna granic. Wszyscy milczą. Wszyscy ep epidemiolo ep epidemiolodzy dostali nagłej szkawki i nikt nic nie mówi. W TV nie cisza. W telewizji polskiej cisza. W CNN, Grobowa gromowa cisza. Nikt nic nie mówi, nie piśnie ani słowa, bo. George Floyd umarł. No i koronawirus umarł? Nie. Działa. Cały czas jest zakaz zgromadzeń. No ale w tym wypadku przecież nie będziemy wyciągać konsekwencji. Czy, czy, nie, czy nie czujesz jakiegoś głębokiego dysonansu w tym wszystkim? Jakiegoś niesmaku poznawczego, że nic tu się z niczym nie zgadza i to jest jakaś wielka chucpa no, otwierająca scyzoryk w kieszeni? Czuję. Dziękuję. Szczerze mówiąc czuję i to na wielu płaszczyznach. Począwszy od, od tych ruchów zarówno Black Lives Matters i Antifa. No tutaj Zoro wspomniał o Antifa, ja wspomnę tylko Black Lives Matters założony w 2013 roku. Yy... Tak naprawdę jest, w 2016 roku otrzymał grant w wysokości 100 milionów dolarów z fundacji Forda i innych filantropów kapitalistycznych, tak jak na przykład JP Morgan Chase czy fundacji Kelloga. Czym jest Ford Foundation? Ford, Rada dyrektorów, bo Ford Foundation jest złożona głównie z korporacyjnych CEOs oraz z wielkich osobowości Wall Street. Więc tak naprawdę organizacja jest na pewno, po pierwsze jest cały, jest bardzo dobrze związana z Partią Demokratyczną i nie dajmy się oszukać, że tutaj idą do pana, do pan, do burmistrza Seattle i robią mu awanturę to się może burmistrzowi Seattle nie podobać, ale on wie, że oni grają po tej samej stronie, tylko trzeba ich dobrze wykorzystać, prawda, przeciwko większemu wrogowi, dla lepszego dobra, prawda? Dla większego dobra. Dla większego dla dobra, że, tak jest. Należy zamknąć posterunki policji i oddać Jazzowi, czazowi klucze do ratusza i do posterunku policji w Seattle. Tam to się stało naprawdę. Burmistrz, no tam nie uklęknął, bo w Nowym Jorku klękali, ale tam to po przyjacielsku się odbyło. Oddajemy wam jako włodarze miasta klucze, się teraz Seattle, róbcie porządek w tej komunie. To się odbyło naprawdę. W sferze symbolicznej Seattle tak naprawdę uklękło przed czerwonym motłochem Oddało mu klucze do miasta i rozpędziło policję. Czyli hulaj dusza piekła, nie ma, wszystko wolno. Jeżeli to nie jest powtórka z Komuny Paryskiej na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to co to jest innego? Ja pytam tylko tych, którzy znają historię Komuny Paryskiej. Po Komunie Paryskiej, która się zakończyła niepowodzeniem, było, była udana rewolucja francuska i gilotyny. Ciach, ciach. Natomiast, natomiast, natomiast idąc, wracając jeszcze do, od Rewolucji Francuskiej, przepraszam, zasłuchałem się, proszę Państwa, no tak się składa, że jeżeli parę lat temu by powiedziano na przykład, że no, w Stanach Zjednoczonych by dojdzie do wojny domowej, tak? Na początkach na przykład, na początku kadencji Trumpa, gdyby postawiono taką tezę to prawdopodobnie wszyscy stojący za tą tezą zostaliby wyśmiani od lewej do prawej, od góry, do dołu i tak dalej. I, I nazwani momencie... ruskimi agentami. Oczywiście. I w tym momencie muszę przyznać, muszę w pewien sposób pochylić głowę przed Zorem, który coś takiego przewidywał, jak już wiele, wiele lat wstecz, ale również przed Bimenem u którego pisze na Bogatym Men, który z taką tezę stawiał również kilka lat temu i gdy ja słyszałem taką tezę, mówiłem mu, nie, stary, to nie przejdzie, to jest Ameryka, no, bije się w pierś, myliłem się. Zaczęliśmy nawet pisać cykl, cykl pod tytułem Dawno temu w Ameryce i teraz będziemy musieli go pociągnąć naprawdę, nawet naprawdę szybko, bo temat jest gorący, ale bije się w pierś, nie wierzyłem po prostu w teoretyczną wojnę domową w Ameryce. A tutaj widzimy coś takiego w praktyce. I to na dodatek jeszcze przy poważnej bierności aparatu państwowego, który boi się strzelać, przy, przed, aby nie spowodować eskalacji, eskalacji wydarzeń. Najciekawsze jest jednak to, co mówią ideolodzy i y, powiązani z dawnymi ruchami rewolucyjnymi, czy powiedzmy yy, z ruchami właśnie Czarnych Panter, o których chcę powiedzieć, co mówią ideolodzy tamtych czasów o dzisiejszym Black Lives Matter. Pani Elaine Brown, która była związana z ruchem Czarnych Panter, Mówi, że wie kim czarne pantery były, wie, wie za, za co stracili życie, wie jak bardzo, jak bardzo walczyli o, o, o to i o tamto. Natomiast według niej ruch Black Lives Matter i tutaj uwaga, uwaga, ma mentalność plantacyjną. Eee... Proszę Państwa, ja to mówię jakby nie, żeby nie było. Ja to mówię prawem cytatu i domyślacie się Państwo oczywiście, że pani Elaine Brown jest tutaj afroamerykanką bo jako i może sobie pozwolić na tego typu uwagi. Prawdopodobnie gdyby powiedział coś takiego amerykański polityk zostałby może nie od razu zlinczowany, ale na pewno, na pewno pozbawiony wszystkich swoich insygniów władzy. Na no co z tą antifą? Bo ona tam jest, ona tam jest, ona, on, cholera, ona wszędzie jest, tak? Ona jest i ona buduje sobie poparcie, nie, swoje komórki jako ruch typowo terrorystyczne tutaj słowa Trumpa no, zapowiedzi, bo to jeszcze nie stało się faktem wciągnięcia tego ruchu na listę organizacji terrorystycznych, mają podłoże stricte merytoryczne, bo to jest organizacja terrorystyczna, moim zdaniem, no i zdaniem prezydenta Donalda Trumpa, więc mamy pewne punkty wspólne. Jest ona finansowana przez różne organizacje z Kręgu notorycznego marksisty, rewolucyjnisty światowego, czego on sam nie ukrywa, Georgia Sorosza obecnego w Polsce, w różnych fundacjach sobie sprawdź, czym on tu zarządza i jakie rewolucje kulturowe przeprowadza. Jedna z rewolucji kulturowych, najważniejsza, no, najważniejsze szachownicy w Stanach Zjednoczonych, nazywa się właśnie e, e, w poprzednim odcinku to, była, to byli Ruscy agenci, czyli Russia Gate, która się posypała i poszła w spodnie. Trzeba coś nowego zrobić, bo mamy tylko kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi i, no i w takich wypadkach lewica zawsze wyciąga z szafy i otrzepuje go z, z, z, z naftaliny Hitlera. No i wąsiki na szybko się dokleja teraz, jak wspomniałem na wstępie Trumpowi. Dalsze etapy są już boleśnie. Do przewidzenia Trump będzie w mediach głównego nurtu, nie tylko amerykańskich, także europejskich, malowany na nowego Hitlera, że próbuje okiełznać i zdusić demokratyczną opozycję, która ma uzasadnione żądania przeciwko uciskowi rasowemu. Wiadomo, murzynów biją i musimy temu położyć kres. To wszyscy postępowi ludzie świata się z tym zgodzą. Prawda? Prawda. No i dlatego komuna w Seattle działa w najlepsze, futrowana setkami milionów, dosłownie na koncie e, z, z, od dużych sponsorów, bo tam mali ludzie też wpłacają, ci naiwni. No, to jest, są miliony. Ale te prawdziwe pieniądze, które wpłynęły na konto zbiórki e, tej organizacji, w, e, tej komuny w, w Seattle, to jest już ponad miliard dolarów. Mówimy o poważnych pieniądzach. To nie są drobniaki. To są ruchy, które zdobywają poważne pieniądze. I te poważne pieniądze nie pochodzą z kieszeni drobnych ciułaczy i drobnych Jonesów i Brownów czarnoskórych. Nie. One pochodzą z kas ogromnych, wielonarodowych firm tak zwanych multinationals. Google, Facebook, Amazon. Microsoft, Bill Gatesa, proszę bardzo, wymieniłem najhojniejszą czwórkę. Dziesiątki, a może setki milionów z tej chwili wpłynęły na te konta. Bo co? No bo bronimy poprawności politycznej, my jesteśmy poprawni politycznie, sprzeciwiamy się, jak wiadomo w naszych działaniach, uciskowi rasowemu, promujemy multikulki w naszych firmach na całym świecie, zatrudniamy pracowników wszystkich szerokości geograficznych bez żadnych preferencji. To można sprawdzić na, na przykład w centrali Microsoftu w Warszawie. Tak? Bardzo kolorowe towarzystwo. Nie mam nic przeciwko inżynierowi high-tech z Indii, z Kaszmiru, z Koszmaru, z Chin, z Mogadiszu. Wszyscy w jednym miejscu w Warszawie. W międzynarodowej firmie amerykańskiej. Mi to się bardzo podoba. Ja z tymi gośćmi się kontaktuję, rozmawiam. To są goście na poziomie. Do momentu, kiedy ich produkty nie powodują tragedii, ich samoloty nie spadają z nieba albo ich produkty nie służą do totalnej inwigilacji całego świata i szczepienia 8 miliardów ziemian i jedną odmianą szczepionki z marki Bielagejca no to do tego momentu jestem spokojny ale idziemy w tym właśnie kierunku czy Black Lives Matter i co wspólnego ma Black Lives Matter z Billem Gatesem i szczepionkami. Na no takiego Jungtim bezpośredniego, no ale istnieje ideowy Jungtim, no bo Bill Gates to popiera. Te wszystkie ruchy z sprzeciwu społecznego i Georgia Sorosza, bo to jest kolega, finansista, który jego wielkie działania na arenie światowej promuje. No więc to idzie w jakąś taką jedną wspólną lewicową stronę. No zgadza się. Tak. Jeden drugiego wspiera, popiera, multikulti jest okej okay i tak dalej. Ale jak przyjdzie co do czego, to stach biali, biją murzynów i musimy położyć temu kres. I zaczyna się co? Komuna paryska. Wersji amerykańskiej. No ja nie mam złudzenia, że te protesty są uzasadnione, no bo przecież jeżeli zmarł choć jeden człowiek przez przemoc policyjną nieuzasadnioną, to należy to doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości i rozliczyć. Tak jest, winni muszą zostać ukarani. No ale z tego powodu nie można przecież zdemontować całego państwa, zrobić wojny domowej, spalić tych biznesów. W Minneapolis, do, o, z tym mamy do czynienia, sklądrowano setki sklepów, biznesów, między innymi czarnych obywateli, którzy są no, zrujnowani. Już nigdy nie powrócą do normalnego życia. Mieli wczoraj sklep, a dzisiaj nie ma, bo ich czarni bracia go Sp splądrowali, a później spalili. No, dostaniesz odszkodowanie. No, nie dostaniesz, bo nie zapłaciłem polisy, bo nie miałem pieniędzy. Był taki, nawet, było takie zdjęcie, nawet na, interne, na internetach w artykułach krążyło. Y, witryna sklepu z y, naklejonymi kartkami. Proszę miejcie litość. Jedyne źródło dochodu, samotna matka dwójki dzieci. Nie, nie wiem, czy tam szyby zostały wybite, czy nie, ale obrazek chwytający za serce. Ale to jest prawdziwa tragedia, ona dotyczy tysięcy ludzi. Mm -hmm. Te zamieszki to, to nie jest tak happening, że A, bo racę wystrzelili i to były kolorowe dymy i tego i tam. Coś się zapaliło i tak dalej. Te zamieszki mają podtekst bandytyzmu. Mają podtekst wojny domowej, przemocy. Tam się odbywają gwałty, rabunki. Tam, tam jest państwo bezprawia. Defend the police. No i policjanci idą do domu szczęśliwie, że mogą chronić swoje rodziny. A co się dzieje z całą resztą? No są wydani na pastwę tłuszczy, chołoty bandy czerwonych bandytów. Tak się zaczyna rewolucja. Tak się zaczyna i tak się toczy pierwszy etap każdej rewolucji i każdej wojny domowej. Recepta została sprawdzona 200 lat temu i podręcznik do jej stosowania jest aktualizowany na bieżąco w internecie. Może sobie znaleźć taktykę postępowania ze służbami porządkowymi a la Antifa. Wystarczy poszukać, poczytać, to już będziesz wiedział, o co tu chodzi, jak to działa. No, Ale skoro nie masz czasu i żyjesz w bezpiecznej Europie i to by się zdaje, że George Pink Floyd tam umarł i należy w jego imieniu tutaj protestować w Krakowie i w Warszawie, no to życzę ci szczęścia, że masz taki światopogląd i takie rozeznanie w tym, co się dzieje. No Takim chyba najbardziej pop, popowo, popularnie znanym takim podręcznikiem no to jest książka kucharska anarchisty, która już jest leciwa, ona, ma, ona jest z lat 70. -tych, 80., -tych, tak. Tam mamy informację, w jaki sposób zachowywać. Ona jest nielegalna w ogóle w większości krajów europejskich. Ale w tej książeczce mamy informację, w jaki sposób zachowywać się na przykład w trakcie aresztowania policji, w jaki sposób stawiać czynny i bierny opór, w jaki sposób z różnego rodzaju materiałów kuchennych wykonać różnego rodzaju przedmioty, które mogą poranić innych ludzi. I nie mówię tylko o przedmiotach ostrych, mówię również o przedmiotach wybuchowych czy płonących. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, taka wiedza nie, nie, nie zaginie w odmętach internetu, prawda? Można coś takiego wyszukać, można natknąć się na różnego rodzaju inne właśnie, co ciekawe, idące właśnie głównie z nurtu lewicowego i antifowego instrukcje, może nie tyle nawet zachowania, tak, ale po prostu instrukcje co robić. Co robić. Ten ruch, nazwijmy to zdefundowania, czyli żeby przestać płacić policji, no też w ogóle, żeby zlikwidować policję, też w ogóle jest, cieka to jest ciekawa sytuacja, ponieważ no to jest jeden z tych, z tych hasełek sztandarowych ruchu Black Lives Matters i tych rewolucjonistów amerykańskich, tak. To jest tak, jak, to jest tego typu hasełko, jak, jak u komunistów było wolności chleba pracy na Czerwonych Sztandarach. Nie I wszystkie teraz... rzeczy są nasze. A, oczywiście, oczywiście, oczywiście. I chwała, I chwała wiadomo komu, nie? Z Moskwy. No w każdym razie takie, takie hasełka jak się pojawiły, no to od razu tutaj bardzo, bardzo dużo mediów Między innymi CNN zaczęło starało się prostować troszeczkę sytuację, że no nie, nie, nie chodzi o całkowite zlikwidowanie policji, prawda? Tutaj CNN na przykład omówił. E, chodzi o to, żeby y, na przykład zmniejszyć ilość pieniędzy, które na nich idą, i potem na przykład szturmowano, przyznaje celnymi argumentami. No dla przykładu, na że Pentagon z demobilu dla sił policyjnych przekazuje jakieś powiedzmy pojazdy, wojskowe, policja sobie je owszem przemaluje, no ale takie mam pytanie na, jakie, na, na jakiego czorta policji potrzebne pojazdy, które wytrzyma, które najadą na minę i przetrwają no troszeczkę, troszeczkę przesada formy nad treścią, no ale nieważne, tak e Chodzi o sam nurt, chodzi o sam, o sam nurt, o sytuację, w której media amerykańskie zaczynają prostować ten punkt, ten punkt ze sztandarów, ponieważ wiedzą, że on jest za bardzo, za bardzo radykalny, a z drugiej strony Black Lives Matter prostuje ich, mówi nie, nie, nie, my nie chcemy częściowego zlikwidowania fundowania policji, my chcemy całkowicie przestać fundowania policji. A polecam w ogóle hmm, spojrzeć w manifesty programowe właśnie tej komuny z Capitol Hill, ze Seattle, ponieważ tam poza oczywiście tym punktem mamy również do czynienia y, z punktami zatrudnić więcej czarnoskórych lekarzy i pielęgniarek, którzy w szpitalach mieliby się y, zajmować tylko czarnoskórymi pacjentami. No sama ta idea już jest moim zdaniem rasistowska, żeby zatrudniać kogoś tylko ze względu na kolor skóry, a nie kwalifikacje, do zajmowania się konkretną, wydzieloną, lepszą od innych grup pacjentów z jakiegoś powodu. Jeszcze jest inny ciekawy punkt, tak? Wypuścić z więzienia wszystkich czarnoskórych. No trzeba przyznać, że w systemie penalnym Stanów Zjednoczonych uwięzionych jest bardzo wielu czarnoskórych. I tak naprawdę tutaj to musielibyśmy chyba poświęcić inny temat, inny zupełnie podcast dotyczący czy policja amerykańska rzeczywiście jest brutalna, brutalniejsza wobec osób afroamerykańskiego pochodzenia niż wobec białych. No z jednej strony wydawałoby się, że tak a z drugiej strony mamy do czynienia z różnego rodzaju źródłami statystycznymi mówiącymi, że no, jednak jest inaczej tylko ze względu na, Simps na paradoks Simpsona. Wygląda to inaczej. No i trzeci punkt, który strasznie mi się, strasznie mnie rozśmieszył, no to jest kategoryczne żądanie wypuszczenia z więzienia wszystkich, którzy zostali zaaresztowani za posiadanie lub palenie marihuany. No, to już no, tak. akurat popieram. Ja zostaję bez komentarza, bo to już dla mnie troszeczkę jest śmieszne, szczerze mówiąc. No ale, no, ale ja to popieram. To, że sympatyzuję z tym ruchem w, w, w, na odcinku marihuany. Ja, ja, ja to... Jezus Maria, jeszcze się przyznamy zaraz do czegoś, tak? Do nielegalnego wspomagania. Nie, eee, ja tylko sympatyzuję, przepraszam, A to tak. jest moja prywatna opinia. Ja też szczerze mówiąc sympatyzuję, no ale walnąć taki punkt na sztandarach powiedzmy poważnego ruchu walczącego o równość, nazwijmy to społeczną, czarnego życia. No nie wiem, no to, to, to, tak jakbym ja założył organizację Rewolucja Światowa yy, i jednym z moich punktów byłoby, yy, nie wiem, po czekoladowym batoniku dla wszystkich, nie? To tak no ale to widzisz, to nie ma znaczenia, co ty myślisz na ten temat, tylko jak się dowiesz na, pier na pierwszej lekcji w salonie sprzedaży używanych samochodów. Mm -hmm. Absolutnie nie ma żadnego znaczenia, co ty myślisz na dany temat. Liczysz się wyłącznie to co myśli na ten temat twoja klientela więc jeżeli twoja klientela chce mieć kadilaka z różowym lusterkiem no to musisz taki model zaprezentować albo jakiś ekwiwalent który będzie równie fikuśny i zaspokoi te gusta wtedy zarobisz swoją prowizję a twoje osobiste zdanie na temat różowych lusterek nie ma się nijak do tego tematu. Zauważyłeś? Czy te batoniki, czy ta marihuana, czy cokolwiek innego. Liczy się tylko to, co gawieć łyka i co gawieć łaknie. Bo ich są miliony. I miliony można poprowadzić w rewolucji tylko wtedy, jeżeli pokażemy im to, czego pragną. I oni wtedy za... Za nami pójdą z tymi sztandarami, wiedzeni iluzją, o, to jest nasz raj, za tym idziemy, to jest nasz czarny raj. No to w Stanach Zwiążonych teraz jest czar czarna rewolucja. No, myśmy przeżywali rewolucję bolszewicką pod innymi hasłami równości prawda, i, i wolności i, i tak dalej. Były inne hasła, tak? No i, inne wyobrażenia, były inne złudzenia elektoratu, tak to nazwijmy. Ja nie wiem, te nasze hasła z dawnej epoki to jakoś tak bardziej światle brzmiały. Mam na myśli walkę zależy... o pokój i równość ludową, światową i tak dalej. Wszystko zależy od lokalizacji. Każdy target ma swoją inną wizję. No, jeżeli, jeżeli zwolnienie ludzi z pierdla w Stanach za marychę jest w czarnej populacji nośne, a jest bo ich tam już nie tylko tysiące, ale miliony gniją w więzieniach za bzdurne jakieś tam posiadanie narkotyków, nie za handel, bo to trudno udowodnić, że ten pacjent handlował. On miał przy sobie torebkę z, z narkotykami, tak? No wiadomo, że to jest na cele handlowe, tak? no ale muśmy, nie udowodniliśmy, że handlowo. Miał bierne posiadanie narkotyków. No to czego zwolnić? Bo przecież nie udowodniono, że tym handlowo, to na pewnie na bieżącą konsumpcję, nic złego nikomu nie zrobił, to zwolnijmy go z więzienia na tej zasadzie. Wszyscy to popierają co do jednego. No to znalazło się na sztandarach. Dobra, pociągnijmy w takim razie jeszcze jeden wątek. Zejdźmy z tematu ideologii i pięknych haseł napędzających masy ludowe do działania. Nieważne tutaj w jakiej szerokości i długości geograficznej. Mianowicie zastanówmy się nad, na chwilę nad tą wielką ludową rewolucją amerykańską. Jaki koniec jej widzimy? A, no, kochany. No, tutaj to mówimy już, że tak powiem o, Jak mówiłem Amerykanie. I to jest above my pay grade. Nie mogę się na wypowiadać, bo to, to, to nie wchodzi w zakres moich obowiązków. Ale oczywiście to jest żart. E, trudno jest naszkicować tu scenariusz, bo wchodzę w grę już, zacytowałem już nie miliony, ale miliardy w tę zabawkę. Dlaczego? No bo to jest główna szachownica. Mówimy o największym hegemonie militarnym na kuli ziemskiej. Mówimy o dużej rozgrywce Stanów Zjednoczonych, która się właśnie rozpoczęła z Chińczykami. Czyli zimna wojna na odcinku chińskim. No i mówimy o wewnętrznej rozgrywce w obozie władzy między globalistami, a tymi tak zwanymi patriotami, narodowcami w administracji amerykańskiej, o to, jaką drogą to się potoczy. To się, czy ta rozgrywka się potoczy po torach internacjonalnych, czy narodowych. To znaczy, czy wynik końcowy tego, tej dużej rozgrywki światowej pójdzie w stronę multi Multi-lateralizmu, tak jak chcą Putin i prezydent Chin, Xi, multilateralizm, multikulti, to jest jeden kierunek. Internacjonalizm. Czyli wyśniony sen Marksa i Engelsa. Trzeba poczytać tę literaturę, żeby sobie to uświadomić, że to jest ta, ta sama ideologia i ten sam cel główny. Druga możliwość to jest utrzymanie państw narodowych, czyli podmiotów prawa międzynarodowego, tak jak one zostały ukształtowane, które są bezlitośnie na wszystkich kierunkach, u swoich podstaw funkcjonalnych, niszczone przez wszystkie fundacje lewicowe, marxistowskie, wszystkich soroszów tego świata, instytucje państwa narodowego, kościół, rodzina, edukacja, rewolucja kulturowa, Altiero Spinelli. Sprawdź te hasła, zobacz, dokąd to prowadzi. To jest ta druga opcja. Mamy tytaniczną walkę obecnie, między nowym porządkiem świata, New World Order, w starym reżimie, jak to nazywają? Państw narodowych. I nową ideę ponadnarodową, beznarodową. Totalitarną tak naprawdę. Bo ten nowy rząd światowy, global governance, tak to się ładnie nazywa. Global governance. Czyli po naszemu rząd światowy. No jest ponadnarodowy. Jest totalny. Obejmujący całą ziemię. Prawie 8 miliardów wedle oficjalnych szacunków ziemian. Wszyscy mają być temu rządowi posłuszni. Oto teraz idzie walka. To jest jeden z najważniejszych frontów, bo 600-pound gorilla czyli 300-kilogramowy goryl w klatce to są Stany Zjednoczone. Ma najpotężniejszą do tej pory gospodarkę i najpotężniejsze siły zbrojne trzęsące najważniejszym układem militarnym świata NATO, do którego my należymy. I ten goryl chce przeprowadzić te zmiany na, swój, na swoją modłę wedle, wedle swojej recepty i tym planem Rządzi Donald Trump, jest tego wizytówką, ale jest też wersja odmienna, wielowymiarowa, unilateralna, multikulti, nowy świat, nowy porządek świata, ponadnarodowe, a my to sobie ustalimy w reżimie ONZ-u. Będzie nowy rząd światowy i wszyscy będą równi, czarni, żółci, biali, wszyscy będą równi. Co to znaczy? Że dotychczasowy porządek Trzeba zniszczyć Czyli dominację białego człowieka Trzeba wrzucić do śmietnika Bo ten porządek obecnie istniejący Czyli dominacja NATO, Stanów Zjednoczonych, To jest porządek białego człowieka Taka jest prawda Technologicznie, politycznie Kulturowo, historycznie To jest dominacja białego człowieka I dlatego te dominacje Jak napisano w manifestie komunistycznym Marksa trzeba zniszczyć. Wysadzić w powietrze. No to czy można się dziwić, że działają radykalne ruchy ekstremistyczne, które próbują tego dokonać? Mm. Więc rewolucja marksistowska Stan Zjednoczonych jest najbardziej realną perspektywą. Jeżeli dojdzie do tego głównego starcia, a właśnie w nie wchodzimy no to czy nie możemy się spodziewać tej rewolucji w samych Stanach Zjednoczonych? Musimy się nie tyle spodziewać, co jej oczekiwać i być na nią przygotowani. Ja nie wiem, jaki będzie jej wynik. Ale wiem, że po rewolucji francuskiej, która zdemolowała cały kontynent europejski, no to ostatnim bastionem starego porządku świata, z wolnością osobistą, wolnością posiadania broni i niezakłóconym niczym żadnymi ograniczeniami wolnością słowa i wyznania to są Stany Zjednoczone to mają zapisane w Konstytucji każdy ma prawo do własnego zdania i do własnej broni a tobie nic do tego o to, o to chodzi no poczytaj sobie te ich programy, to zrozumie, że wszyscy chcą delegalizacji posiadania broni? No i założenia delikatnej cenzury na to, co można powiedzieć, bo to jest wypowiedź rasistowska. Co, to, co teraz powiedziałem, to, wiesz, no, niestety uraża wielkie społeczności, czarne i inne. No i musimy to cenzurować. Słuchaj, Zezowaty, jesteś na cenzurowanym, twoje maile są kasowane u źródła. Teoria spiskowa? No, kochany, nie. Bo ja tego doświadczam osobiście od wielu lat. O! Niemożliwe. No, kochany, to ty nie wiesz, na jakim świecie żyjesz. To ja dodam od siebie inną jeszcze rzecz. To znaczy e, mniej globalną, a bardziej oddolną, bardziej, powiedziałbym, uliczną w aktualnej sytuacji mam wrażenie, że mamy do czynienia w tym momencie z chwilowym status quo, tak? Z, tak, z chwilowym przynajmniej w Waszyngton, w stanie Waszyngton, na przykład zawieszeniem broni. W różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych tworzą się te komuny, ale policja nie zlikwiduje ich siłą, ponieważ, ponieważ, ponieważ no, to by zakończyło rządy aktualnie urzędującego prezydenta chociażby. Natomiast mam wrażenie, że prędzej czy, prędzej czy później nastąpi dalsz, nastąpią dalsze zmiany, ponieważ raz to ruszone w ruch wahadło nie zatrzyma się pomimo tego, że Trump w tym momencie według sondaży, według sondaży te wybory na jesień by przegrał. E Sytuacją, która może tak naprawdę przewazi, prze, prze, prze, przeważyć szale na jedną z dwóch stron, to będzie sytuacja, która spowoduje, podobnie jak w przypadku George'a Floyda, yy, która absolutnie spowoduje przerażenie lub zaskoczenie powiązane ze zniesmaczeniem prawie całego kraju i może to być sytuacja, w której dla przykładu albo protestujący albo policjant śmiertelnie przypadkiem postrzeli dziecko albo gdzie, gdy na przykład w ramach yy, w ramach powiedzmy walk ulicznych zostanie skrzywdzone właśnie dziecko, zostanie spalony sierociniec, coś tego typu właśnie boję się tego typu eskalacji, która, z powodu, która znowu zostanie wyniesiona na pierwsze strony gazet i, na pierwszy, i na pier, jako, jako pierwsza wiadomość wszystkich dzienników i która albo mm, spowoduje zakończenie aktualnego ruchu rewolucyjnego, albo wręcz przeciwnie, jego, y, doda, doda mu jeszcze bardziej wiatrów w żagiel. Na ten moment, no, no na ten moment. Nie wiemy, jak to się skończy, tak? No, trwa walka, można powiedzieć, cywilizacyjna, tak? W Stanach Zjednoczonych świat przygląda się yy, z zapartym oddechem, a niektóre części tego świata próbują chwilowo nawet korzystać z tych niepokojów amerykańskich, żeby już ugrywać na globie coś dla siebie. No, Niemcy myślę, że nie byliby tak bardzo odważni w negocjacjach z Chinami, gdyby Stany Zjednoczone nie miały teraz takich problemów, jak mają. Ale to już inna historia. No nasza historia, bo jesteśmy przyspawani do rynku niemieckiego organicznie, także musimy to brać pod uwagę i to są nasi przyjaciele, nasi kontrahenci, no i nasi współbracia także na kontynencie. Taka jest prawda. Ostatnia impreza na moście w Słubicach była dla mnie bardzo miła, sympatyczna, bo e, takie fotki migawki po otworzeniu granicy, bo przecież zamknięta przez trzy miesiące, burmistrzowie dwóch miast rzucili się sobie w objęcia. No dlaczego? No bo w tym mieście, na, na największym przejściu granicznym wschód-zachód, na Odrze, po prostu żyją tysiące mieszanych rodzin i oni pracują po obu stronach granicy i do tej pory przez ten dziwny czas koronawirusa, jak żeś pojechał do roboty, to miałeś dwa tygodnie kwarantanny. No, no to nie było wesoło, no, wesoło nie było, no, ale takie były przepisy niestety sanitarne. No i pan prezes Szumowiński tego pilnował, tak? I Straż Graniczna to egzekwowała, także że to nie są żarty, a grzywna za 5 tysięcy albo 50 tysięcy momentami to nikomu się nie uśmiecha. No i teraz nareszcie to odmrożono i nareszcie można pojechać do rodziny albo do roboty przez most na odrze, czyli normalnie tak jak biały człowiek jeździ tak? do siebie, tak? bo tu ma miejsce pracy tu ma żonę, tam ma kochankę a tu ma fabrykę tak? no i przejeżdża kilka razy dziennie przez ten most no ale się zdarzył koronawirus i, no i nie wolno jeździć i te migawki to nastawiają bardzo optymistycznie bo no przecież to po drugiej stronie Odry nie mieszkają faszyści Germanie to nie są faszyści urodzeni z takim wąsikiem tak? i duża ich część mówi po polsku w terenach przygranicznych użyczanie tam cześci i tak dalej to jest jeden wielki tygiel no, pracujemy razem z nimi żyjemy na bardzo ograniczonym terytorium nie możemy sobie robić wbrew i walczyć nie wiadomo o co tak samo Amerykanie, z wielu raz się składający, z kilku milionów naszych, no kilkudziesięciu już nawet, milionów naszych imigrantów, tych Włochów, ogromnej rzeszy Irlandczyków, tak? Z brytyjskich chociażby, no, bardzo oszczędnych w słowach i finansach Szkotów, tak, ze swoją błyski, którą od razu zrobili z niego Amerykanie Jacka Danielsa, który jest moim zdaniem lepszy w niektórych wymiarach od oryginału, ale to pozostaje na boku. Nie dyskutujmy, bo to to newralgiczne terytorium. Hiszpanie no i narody z południa, na przykład yy, yy, yy, Potomkowie z Meksyku Hiszpanów, tych konquistadorów, którzy wniknęli do Ameryki Północnej, no ten tygiel po prostu jest absolutnie niepowtarzalny, to jest naród. Język jest angielski, ale naród jest amerykański. Jeżeli czerwona chałota to teraz rozbije w rewolucji kulturowej, i napuści skuteczni jednych na drugich i zaczną się nawzajem mordować czarni żółtych, a żółci czerwonych i tak dalej, no to, to ja nie widzę przyszłości w, w, w różowych barwach. Bo trzymuje mnie na duchu to, że każdy normalny człowiek tam żyjący wie, że ma konstrukcyjne prawo posiadania broni i z niego skorzystał. Czyli kilkaset milionów sztuk broni jest poważnym atutem w tej rozgrywce, ale to jest dopiero ostatni motyw, Tak, jeżeli już do tego dochodzi, do, tych, do, do zbrodni, no to trzeba się ratować. I nie polecałbym dalszego rozkręcania tej sytuacji, ale to nie ode mnie zależy, bo organizatorzy tej chudzby właśnie do eskalacji dążą i ją teraz robią na naszych oczach oni to rozkręcają świadomie bo to jest jedyna metoda którą znają eskalacja doprowadzenie do wrzenia i działania rewolucyjne dlaczego? bo destabilizacja jak wiadomo z historii CIA jest o wiele tańsza od budowy bo coś zniszczy się za wiele szybciej i, i taniej od zbudowania tego od podstaw tak? Budowaliśmy proszę ponad dwa lata, a spłonęło w jeden wieczór. Hmm. Dobra, tymczasem my już zrobiliśmy godzinę 28 nagrania, no to... przekroczyliśmy trochę czas. Myślę, że czas na nas, czas zakończyć, bo dobre trzeba dawkować, co nie? Ehm, a ja dodam od siebie na zakończenie taką małą poradę konsumpcyjną. Jack Daniels rzeczywiście jest dobry, jeżeli potrzebujecie państwo uwyczyścić piekarnik. -Taliskera. Dziękujemy. Dobranoc. Głos z wysp się odezwał. A u Ciebie Czerwila właśnie gnoją i topią zawsze. A u Was biją murzynów. U nas nie biją. U nas demonstrują w obronie George'a Floyda. Oczywiście. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Zezowa Zorro i NMI. Bić, słyszymy się za tydzień. Dobranoc.